Ręka to most A palce to wieże I w żyłach zmętniałą masz rzekę Nieproszony gość Gdy na tobie leżał Złą lekcję ci dało człowieku Zimno ci króliczku Nieme ptaki latają Przyjacielu człowieczku W sąsiednim kraju Ciebie też biją czy śmiech I rzemienne knuty I lodu z walizka nad wodą a nad śniegiem druty i ślady, co nigdzie nie wiodą Pola nam zdeptały, kopyta koni Twarze nam chłostały, słowa co dzwonią Gdy rude piją W kieszeni żołd i w czerwonej zbroi Gdzie indziej sięgają po swoje Dudni ich krok, a za nimi stoi Rząd zielonych pancernych koni Zimna Ci króliczku, nim ptaki latają, przyjacielu, człowieczku, w sąsiednim kraju, ciebie też spiją, ciebie też świją.